Wnętrza. mi ósme. Melodia leśnych słyszeń. Po ciężkiej nocy myśli wzburzonych schyla się mocno, by dotknąć ziemi. Patrzy pod stopy, by w glebę nie wrosły. Ciężar wydarzeń wbił język niemy. Dłonią masuje skronie zmęczone, jakby z chaosu chciała rozpętlić i woła w przestrzeń głosem zduszonym, Boże, dlaczego w bólu mnie więzisz? Po chwili milknie, nie trzeba pytań, Dniem po dniu tuli ciszę w objęciach. Wystarczy chleba okruchem witać ptaki, Zaśpiew im, dziękując klęka. Twarz łagodnieje, gdy słońce wschodzi, Wtula się w drzewa, ich wnętrze jak dom. Pieśń nucąc słyszy, stanął przechodzień, Treść z sobą poniósł, komu i dokąd. Osłania Tomik jedenasty Staccato na mokrą nutę Wędrowca. Z jesiennych tonów wybrany płomień. W lampce migocze promykiem lata. Radością tkany w koszyczku dłoni powraca w szarość ciepłym poświaty. Dzwoneczek umilkł w nieba głębinie. Czas wolno snuje pieśń gołowrotka. Szmer barwnej sukni coś przypomina. Ciepłym uśmiechem patrzysz za okno. Chwilami cichnie staccato kropel. W melodii tańczą deszczowe nutki. Czasem myśl wokół wspomnieniem moknie. Obraz zamglony nikt nie wolniutko. Zaczynasz nucić fragment utworu, jakby otuchą ukryć wzruszenie. Niezmienność uczuć w sobie pogodnych hołdujesz w ciszy ciut z namaszczeniem. Przed sceną. Tomik dwunasty. Owej ciszy w pąs. Marzec otworzył oczy szeroko, słoneczny ranek się przeciągając. Znudzony bardzo powiem chłodu, raźniej twarz uniósł Wsłuchany w ptaki. Co to dobrały klucze przestrzeni, wiosenne od spiesząc przelotem, gęsi, żurawie klangorem pierwsze w rodzime gniazda znów powracają. Pąki na drzewach, czyżby ożyły, ciekawość pękła, zielenią, strojąc wiotkie gałązki w zwiewnych sukienkach, jak baletnice. Ktoś w tany prosi. Ruch dookoła w gwarze przed sceną, Przejęty rolą, choć znana pamięć. Tu wiatr, dyrygent batutę wznosi. W pokłonie wiośnie grają fanfary. Czy roześmianym dzwoneczkiem w chmurze. Blisko, tomik trzynasty. Wokaliza małej duszy. Akt pierwszy. Czas na podnóżku gładzi stopy. Artretyzm zmienia kształt sylwetki. Chudr ciągle czuje. Ból doskwiera. A tyle chciała jeszcze. Szeptem, Bez skargi. I w ciszy tok rozważań. O lachtach które już minęły, kto życia tempo w barwy wmieszał. Za szybko malarz obraz kończy. Chwila nostalgii, myśli splata, spojrzeniem w zdjęcia tuż na ścianie, twarze z niej patrzą, w uszach dźwięczy rozmowa, śmiech i pożegnanie. Akt drugi. Kto tu mówi o pożegnaniu, gdy piękno świata czas podziwiać? Dopóki chęć jest, siła wstanie i radość wstąpi w nieskorego. A w dzień, gdy znów się wplącze smutek i z nim poradzić sobie można. Muzyki słodycz nała sucha, a do lektury kawał tortu. Na spacer idziesz już w nastroju, nie szukasz, widzisz znaki wiosny. I z ptakiem słuchasz. Hm, to natura. Kieruje drogi w swoje gniazdo. Arkadia Sierpniowa. Tomik czternasty. W cieniu pochylona. Spójrz w tło spokojne obrazów natury. Kim jest maestro, malarz zachwytu? Okrzyk powstrzymał lecz nie omieszkał. Kadrem z sezonu przenikać do zmysłów. Pszczoła w kolory zanurza się kwiatów, rozchyla środki, zbierając pyłek. Przy tym dziękczynną pieśń na rabatach nuci w tworzeniu radosnej idylli. Ptak z tych najmniejszych ma siłę w skrzydełkach. Na progi nieba dar Wnosi trelem. Chodzi z solistą w przestrzeni piękna. Czy ktoś potrafi, mając tak niewiele? Wiatr jakże miękko dotyka gałęzi. Czyżby przepraszał za natarczywość? Oddech wzmagając, myślę, chce przepędzić. A może przylgnąć w nieśmiałość? brzus miło. Nadal zatacza wśród drzew piruety nie lada i ciut frywolnie Wierzbą falbany wznosi, rozkłada Kuszt, ukazując do czego jest zdolny Za chwilę pędzi na łąki I kwiatom usta przykłada gestem w pokłonie Lecz zawadiacko tak nowy poemat Wyrecytował szeptem Ów dżentelmana. Powrót życia obrazów. Tomik 15. Nie do końca z wątpieniem. Z pierwszej pamięci wczesnego dzieciństwa okrót za oknem opruszony bielą. W zagonach ptaki, lud na dróżkach, ślisko. Szarość w kolorach otoczenie Zmienia. Z noskiem przy szybie, w jakże zimnych kwiatach, dziecko dotyka, znikają pod ciepłem. Mróz wcześniej przeszedł w okiennej rabacie ornamentami, w rzeźbie szklane niebo. Zapachy z kuchni wzmagały apetyt. Smak potraw i ciast, wprawne dłonie mamy. Pamięci został też gwiazdor, niestety. Wziął z pierzyny lęk dziecka, schowany. Ciemne podwórze, szczebiot w piaskownicy, spojrzenia dzieci w kolejnej odsłonie. Wokół brak słońca, szare kamienice, zapach sęchlizny, piasek w małych dłoniach. Kilka lat później, za domem w kurniku, wpatrzona radość na kurczęta w jajkach. Tak krok po kroczku w latorośl wnikały obrazy świata z wyjątkowej bajki. Etiuda zachwytu, tomik XVI W kolorach myśli czas oddycha. Panie Lucynie i panu Grzegorzowi Niemczukowi, zachwycona finezją gry i słowem w przekazie, dedykuje. Palcem to toni piątym, czy w muzycznej dłoni, tym cichutkim śpiewakiem w ogromie poezji, wie, że urok natury i dla niej odsłania wibrujące obrazy z mocą ich perfekcji. Rozkoszą przepływają jakże czułe ucho. Namiętnym rozszemraniem deszcz wiatr zmgłą szać w drzewach. Zabierając w euforię muzyczną wędrówką, biegnie apasjonatą wznosząc myśl w głąb nieba. I w każdy gest maestra grą melodią wzrusza tak dobranej w tonacji, że aż dech zapiera. To nikt nie podpowiada, a wpatrzona w ruchy biało-czarnych w oktawach spojrzeniem przemierza. To miłość przemówiła pasją w dźwiękach czystych. Odczucie zmysłu piękna wartością ulega. Świat staje się odległy, Czuła przestrzeń bliska, A w niej Bóg natury słucha, Duszy zachwyt śpiewa. Pamiętaj ziemię, Tomik szesnasty, W kolorach myśli czas oddycha. Pamiętaj ziemię, Świat przepełniony złem, co omotał. Umysły ludzkie, serca bez uczuć. Dokąd prowadzi chciwość głupota? Nienawiść może. W mig zatruć życie. Zapominamy, życie jest jedno. Nic nie jest w stanie śmierci powstrzymać. Niejedną prośbę śle. Znów pod niebo ono zabiera. Bez żadnych pytań. Po ręki czas otępienia. Bezradność wdziera się w umysł krzykiem. Lata mijają, czy czas się zmienia? Kto dziś zrozumie w sidłach psychikę? W obrazy patrzę z grozy na świecie. Ból mnie przeszywa zdwojoną siłą. Odpowiedzialność gdzie jest, powiedzcie. Kto wróci życie ludziom, co giną